ale byłem na fajnym koncercie w piątek. Tak? Sam tam poszedłeś projekt... z własnej woli? Tak, ja zawsze chodzę na koncerty są z własnej woli. Hmm. Godne podziwu. No i co się działo? Słuchaj, projekt nazywa się Japanese New Music Festival i cała motka polega na tym, że jest sobie trzech kolesi, oczywiście z Japonii, którzy co dwa, trzy utwory zmieniają jakby swoją strukturę, że na przykład... Zmienia się skład zespołu, że ktoś sobie schodzi ze sceny, i gra tylko jedna albo dwie osoby, albo zamieniają się instrumentami. I na początku grali takiego, niby progroka, jakiegoś coś takiego. Potem gitarzysta sobie poszedł, a parkusista i basista zaczęli grać na suwakach od spodni, na nożyczkach, na jakichś utensyliach kuchennych. A Teraz potem umiem. oni. No. Rozumiem, już jest ten etap, że nie nazywasz tego zespołem, tylko już to trzeba nazywać projektem. Właśnie ciężko mi powiedzieć, bo jakby oni sami jakby w swojej rozpisce tego-tego pisali, że to jest jakby dziewięć różnych zespołów. Uh -huh. po prostu każdy z innym składem. Hmm. I było też granie na marchewkach, że na przykład pan gitarzysto założył na rękę gumową maskę konia, a pan perkusista sobie uderzał w, ten, w perkusję marchewkami, a pan basista jakoś tak machał swoimi marchewkami w powietrzu i potem pan gitarzysta tak brał tą ręką konia i tak udawał, że je te marchewki. No, to kreatywne. To uh -huh. No. A co robiłeś po koncercie? A, innym razem. Hitboxy i frame co 22. No ma. Ja jestem Kot. Ja jestem Hirio. Obiecaliśmy wam, że będziemy mieli godzinny podcast o Tekenie w tym tygodniu. I uznaliśmy, że kurczę, ale ciężko tak gadać się o w, w, przez godzinę w dwie osoby. Więc postanowiliśmy zatrudnić pomoc. W związku z tym dzisiaj pierwszy raz mamy gościa. Jest nim Cross, znany lepiej jako cross CD Action. Siema, tu cross CD Action. Facebook.com slash Dzień, A... Dzień dobry, panie krosia Dzień dobry, panie Hiri. Miło pana poznać. Przyszę. Również. Cieszymy się, że jesteś z nami. No dobra, to zacznijmy może tak human -taczowo. przejdźmy się po pokoju, jaką każdy z Was miał historię z Tekkenem. Ja może od Ciebie, rozpoczniemy? zaczniemy? Ode mnie, o matko. No to moja historia z Tekkenem wyglądała tak, że... Pff, oczywiście zacząłem grać od Tekkena 3, bo, kto, bo ktoś tam z bazaru miał kopię, bo ktoś tam miał na PlayStation, wszędzie to się gdzieś walało. Nie pamiętam nawet chyba Grałem chyba Julią i zwykle w bola możliwe nawet a potem jakoś się rozstałem z serią, jakoś w na 5 nie mogłem wyjść, może po części dlatego, że miałem telewizor PAL i w 50 Hz to zawsze było off po prostu yy... Potem dopadłem PSP i jedyną dołączoną grą było Dark Resurrection i zacząłem sobie grać Dragonowem i Lily i wtedy dopiero jakoś to zaczęło i wszystko w głowie klikać, o co w tym chodzi. W, tek w Tekkena 6 nie miałem okazji pograć, przy Tekken, ta przy Tagu drugim. Kupiłem tak, powiedzmy, z Gupia France i zacząłem, i zacząłem z bratem grać i że mieliśmy wtedy już jakieś back and forth, to mogliśmy z... to zaczęliśmy się po prostu nawzajem poprawiać przez to, że kombinowaliśmy jak siebie nawzajem rozwalić i wtedy już wtedy zacząłem dopiero po jakieś tam tutoriale sięgać tam ostatecznie zostałem przy Lily, bo jakoś właściwie ona jest powodem, dla którego gdy gram dalej w Tekkena, bo w synchro... U niej najłatwiej mi się zsynchronizowały ruchy, z, to z tego Superior Limb Based Combat, tych, z, z, z, z tym co się dzieje w mojej głowie i na przykład już dla, to jak szybko w ogóle mi podeszło to, że na przykład jak przytrzymam tam dół, do, down, back i oba kopnięcia i zrobię ślisk, to sam siebie zaskakiwałem. I no i w siedem już siedzę. No i kiedy mam czas, kiedy mam. To teraz siedzę i gram nocami nawet. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej gry. Tak. Iriu? A u mnie się zaczęło nie od Tekana trójki, ale właściwie od Tekana dwójki i jedenki równocześnie. Co? Tak, to się wszystko zaczęło od tego, że tak na jedynkę ogrywałem z kumplem na jego urodzinach po raz pierwszy gdzieś tam w głębokiej szkole podstawowej i oczywiście wtedy nie było mowy o jakiejkolwiek tam strategii czy kombinowaniu, ale też była mowa o tym, żeby się kilka razy spotkać, kilka razy powciskać, poeksplorować te postaci, dojść do etapu, że powiedzmy wiemy, który cios jest pod którą kombinacją guzików, to też oczywiście nie zawsze. Ale już plus, minus były na to jakieś pomysły. A teken dwójka z kolei dlatego, że on się pojawił na automatach. I był dostępny na tych automatach i we Włocławku, i w okolicach koło brzegu i Rewala, gdzie spędzałem wakacje nad morzem. Więc w mojej pamięci najpierw wyrył się teken jedynka i dwójka jako takie kombo, a trójka była dopiero później, tak z nie wiem, rocznym, może nawet dwuletnim poślizgiem względem tej jedynki-dwójki. Zagościła oczywiście na mojej przerobionej PS1 w domu, tak jak zawsze, tak jak Cross wspominał, tu, się, tu już nie mam mowy o odchyłach. <gry> I to była dla mnie gra zupełnie singleplayerowa, nie miałem absolutnie nikogo do grania w TK na trójkę, więc siedziałem i splikrałem po prostu. Kupiłem konsolowe kompendium jeszcze ze starych dobrych czasów w publikacja, miałem tam nice. listę ciosów, obczajałem sobie jak się robi multipartsy Kingiem. I to były takie czasy, że w ogóle zrobić tego typu rzeczy, nawet jak się ma to rozpisane, to już było wyzwanie, kombinowanie i tak dalej. Nadal jest wyzwanie i kombinowanie. <głos> no ale teraz jest troszkę inaczej i do tego też bardzo chętnie przejdę później. E, natomiast e, coś działo. potem, to była długa przerwa. E, zupełnie nie ruszałem Tekkena Taga, zagrałem w niego dosłownie raz i to jeszcze było w czasach, kiedy PlayStation 2 to był... Artykuł w kawiarence internetowej sztuki 1 i się go wynajmowało za 6 zł na godzinę. To było moje jedyne zetknięcie z nowszymi tekenami na długo, długo. W tekena 5 w ogóle nie grałem. DRK trafiła do mnie razem z konsolą, razem z PS Trójką, i to już było oczywiście w czasach głębokiego tekena 6. Więc wiedziałem, że ktoś tam gra, jest jakaś scena i tak dalej, ale sam klikałem sobie trochę online w tę te DRK, też tak właśnie bardziej dla zabawy. No i szóstka to był dopiero moment, kiedy stwierdziłem, a nauczę się tego tekena tak, żeby, żeby, chociaż wiedział, o co chodzi człowiek. No i już tam poćwiczyłem trochę, w taga oczywiście też pograłem, zawsze tym swoim dragunowem albo Miguelem próbowałem. No i jak już tak przyszedł, to wiadomo, że opadł hype, także w polskiej scenie, tak się nie za dużo działo, więc też niespecjalnie motywacja, żeby z kimkolwiek ćwiczyć. No i dopiero jak teraz przyszedł teken siódemka, no to oczywiście smak miesiąca, nowa gierka, to Chętnie wciskam. No to ja też zaczynam od trójki dopiero, bo no to była gra, w którą jako Millennials w tej <głos> części świata no nie dało się nie zagrać. No zawsze były automaty, było na. Każdy kto miał PSX-a, miał. Wyobrażam sobie, że bardzo mało osób z naszego pokolenia nie grało nigdy w Teksa w młodości. Ale tak samo jak mówisz, to było przyciskanie na pałę, to było granie na zasadzie że o, znalazłem namówliście tego multisa i spróbuję go zrobić, ups, nie wyszło, no to mniejsza, a w samych wersusach to grałem na zasadzie, że no dobra, jak wciskam mniej więcej do tyłu albo do dołu, nie jestem pewien i chyba te dwa guziki to chyba mi fajny cios wyjdzie, ale nie jestem do końca pewien. Jakby byłem takim stoprocentowym maszerem, który po prostu starał się robić fajne ciosy, i to było na tym kończyło się moje myślenie o graniu. I tak było długo. Tak było aż do takiego na szóstki, kiedy e, to był pierwszy raz, kiedy w ogóle zainteresowałem się czymś takim jak bietki rywalizacyjne. Już wcześniej trochę miałem taką wyobraźnię, że może jest coś takiego, bo na hyperze leciały czasem klipy, które były oznaczone jako jakiś tam turniej. Tekena i myślałem sobie, że wow, ludzi grają w to tak turniejowo, normalnie, tak poważnie. Chciałem wejść w ten świat, ale byłem jeszcze wtedy takim gówniarzem, że nawet nie miałem pojęcia, gdzie tego szukać, od czego zacząć i nawet jakbym znalazł, to nim mnie mama nie puściła z domu na jakieś spotkanie z Tekenowcami. <sum> <sum> więc dopiero w Tekena szóstkę byłem już na tyle duży, żeby pomyśleć, że no dobra, jak się w to gra. Okej, okay, więc mamy... Mamy framey mamy te klatki aktywacji, klatki aktywne, recovery. Ktoś strasznie stuka w tle, uważajcie panowie. Ojej. Regularne pukanie słyszę tuż obok mikrofonu. Ciekawe. Więc hmm. ja nie słyszę. Hmm. Kontrolujcie nogi i ręce. <grym> no dobra, więc... I próbowałem się w tego tego nauczyć grać i wtedy strasznie mnie to odrzuciło, że cholera, no masz te 100 ciosów, nie wiadomo czego używać i pierwsze rady, które mi dawali gracze, w tym skądinąd znany Jakub Dudkowski, to było, no stary, no musisz się nauczyć tego, że tutaj ten czas ma tyle klatek i karasz go ty. I to było dla mnie przerażające, żeby zaczynać naukę tak naprawdę grania w tę grę od... Tego, że mam się nauczyć całej w listy każdej postaci, którą ktoś gra w Warszawie i jak każdego ciosu każdej postaci ukarać optymalnie. Podejrzewam, że on to tak rzucił jako jedną z wielu rad, albo nie wiem, może to tylko mi tak zapadło w pamięci, ale to było to coś, co sprawiło, że się od taka na szóstki odbiłem. Próbowałem w inne bijetki grać, potem wyszedł tak dwójka. W dwójka dwójkę próbowałem grać, ale jakoś tak zupełnie rozmyło się to, Bo kupiłem niby na premierę, trochę pograłem, ale tak w zasadzie to w ogóle nie pamiętam takiego momentu, żebym był tą grą zajarany, żebym jakoś, nie wiem, ćwiczył. A to już był ten moment, kiedy coś tam w te bietki umiałem, coś już rozumiałem, już trochę w tego Marvela Streetfightera pograłem i już mnie tak nie przerażały te podstawowe koncepty. No i taka siódemka wyszedł. No i mamy tego TEXA 7 i wydaje mi się, że dużo na razie więcej szumu robi niż tak dwójka. Co Tylko moje to takie wrażenie. Nie no, na pewno, wiesz, przede wszystkim jest jednak zauważalna różnica, chociażby w tej zmianie silnika. Ona trochę, ale jednak wpływa na tę grę. Ale wiesz co, jeszcze chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć, tak przy naszych wspominkach, jak to było w czasach TEXA trójki na przykład, Mam jedną historię odnośnie tej konkretnej gry, która mi zapadła w pamięci, którą do dziś pamiętam. Mianowicie wziąłem do ręki PlayStation Extreme w czasach, kiedy jeszcze czytałem gazetki i patrzę, Adam, lista ciosów i zerknąłem sobie na tę listę ciosów, jest sobie ten Eddie i u Ediego napisane tył 4, nawias, można robić w nieskończoność. Myślę, wow, super. Ej, ta postać ma jakieś nieskończone kombo. I natychmiast pobiegłem do hali handlowej, która w Włocławku jest jednym z punktów centralnych dla kultury i oświaty miasta. I wrzucam 50 groszy do automatu z tekenem I czego się dowiaduję? Mianowicie tę tył czwórkę można zapętlać w kółko, tylko wówczas było to kolanko bez zasięgu, bez startera i bez frame daty. Więc sobie powciskałem jedną rundę i zaraz następny pecet mnie rozwalił. Hmm. A już wtedy używało się 1.2.3.4 w notacji tekenowej w magazynach tak. czy tak, tak o, na pewno okay. na pewno był to zapis właśnie 1.2.3.4 i ten BFUD do kierunków okay. ja wiem że no łatwo no. marudzić ja wiem że łatwo marudzić na te notacje ale zawsze podziwiałem to że społeczność tekena wokół tej hieroglifowej notacji potrafiła się tak Mocno zebrać i zawsze ją tak zgrabnie odczytywać, bo to nawet teraz widzę ludzi, którzy teraz zaczynają z Tekkenem 7 i po prostu siedzą i mają tutaj legendę właściwie na co patrzą i patrzą na ruch każdy i odczytują raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, każdy ruch po ruchu. A wiesz co, to jest jeszcze ta lepsza opcja, bo jak usiąść na takim teken Zajbacu i zobaczyć glosariusz tekenowy, to się o, nagle tak, okazuje... O ja, tak, z tak. W, te WS, -y, WR, te WS-y, a, a jeszcze przecież cztery oznaczenia dla tego, jak leżysz, czy twarzą tak. w dół, do dołu, nogami do przodu. Ej ej, ej, ej, ej, dobra, wystraszycie nam słuchaczy. <laughs> no dobra, dobra, dawaj kot. No dobra, to... Co, mamy jeszcze jakieś teory, czemu ten teken tak się spodobał w porównaniu do Taka Dwójki, czy to jest może ogólnie kwestia taka, że ludzi ogólnie tak odrzuca, że przeraża ich to, że masz dwie postaci i też to, że ta gra miała taki ogromny kast nie wiem czy to tak naprawdę była zaleta, bo mam wrażenie, że tak naprawdę ogromny kast może bardziej odrzucić ludzi, przestraszyć i sprawić, że nie będą wiedzieli co wybrać niż działać na korzyść gry. Wiesz co, dla mnie to jest kwestia bardzo odrzucająca, ta formuła taga. Nawet bardziej, jeśli wiesz o co chodzi w bijatykach, bo dla mnie, o ile zacząłem też praktycznie na premierze grać w taga i miałem znajomość, z którymi mogłem ćwiczyć, to po prostu ta świadomość, że ok, mogę sobie powciskać ze znajomym, ale jakbym faktycznie chciał się chociaż pokazać na turnieju, to jest... Będę musiał stawić czoła dwóm z 50 czy tam 60 postaci i prawdopodobnie zobaczę je po raz pierwszy w życiu. No to jest, to jest dosyć przytłaczająca myśl, jeśli się faktycznie rozważa ewentualną rywalizację. No, ja bym dodał do tego, że dużą częścią tego każulowego no, apelu Tekana jest to, że rzeczywiście masz tam. Z... Po, takie poczucie więzi z postacią, że masz lewe, lewą pięć, prawą pięć, lewą nogę, prawą nogę, to jest strasznie czytelna rzecz. Popro czujesz się zwi związany zwłaszcza z tą postacią, jak bierzesz sobie jakiś styl walki w stylu yy, Jet kundu, który widziałeś w yy, filmach. I, I to się rozmywa trochę, jak już myślisz, że nie jesteś jedną postacią, która ma skopać drugą, tylko to ty... Zmieniać taktycznie, myśleć. Już wchodzi tutaj pewien poziom abstrakcji. No i poza tym, jeśli chodzi o samego teka to no myślę, że marketing też lepiej był zrobiony w tym sensie, że mi się osobiście bardzo podobało to, jak taga dwójkę reklamowano z gdzie Will Smith śpiewał to switch i oczywiście robili switcha albo nieśmiertelny teledysk Snoop Doga, gdzie on trzy, trzy czasowniki w refrenie wymyślał nagranie w Tekana. Na and Down no, oczywiście najlepszy, no, ale tutaj no już I ja muszę powiedzieć po prostu, że jak wchodzę do tego menu i widzę tego Heihacha z, z mrokiem w oczach, to już czuję, że jest jakaś atmosfera w tym, jest atmosfera w tych artach, które są właśnie, że w końcu się skoń, skończy ta wojna między Kazują i Heihachi. Aż dziw, że udało im się przekonać po tym, ja, ja pamiętam to wspaniałe intro z Tekkena 5, gdzie jest Heihachi, Mishima is dead i oczywiście pff, bullshit. No ale teraz sprzedali, to jest story mode. No, na pierwszy rzut oka gra wygląda świetnie, i z jakiegoś powodu czuć, każdy z kim rozmawiam, czu... jakoś nawiązuje do tego Tekkena trójki, że jakby powrót jest do tej starej tradycji. Nie wiem, z tego już nie wiem, z czym to jest związane. Ja też ci nie powiem, bo aż tak tej serii nie śledzę, żeby wiedzieć, czy na przykład, czy trakowanie jest podobne akurat w tych częściach. Bo to jest coś, co wiem, że wielu tekenowców potem rozróżnia części i mówi, czy im się któraś podoba, czy nie. Czy generalnie sidestepy są mocne, czy słabe? Bo są części, w których tak, generalnie tak. sidestepując obchodzimy 90% ciosów i trzeba zawsze robić te... i trzeba dużo używać tych homingujących, żeby mm. ludziom przerywać te sidestepy, a z kolei są części, w których... 90% osób zgarnia te side stepy i są one bardzo ryzykowne i robi się je tylko w bardzo określonych sytuacjach. A ja jeszcze powiem jako ciekawostkę, że dwaj najlepsi gracze w Tekena w Polsce, no jeden najlepszy i jego brat, który też jest w cisłej czołówce, nie grali w na szóstkę. Nie podobała im się ta gra, przerwali wtedy swoją karierę. I dopiero w tagu dwójce wrócili i od tego czasu grają regularnie, nadal grają w na siódemkę, a trzeba powiedzieć, że już w czasach DRK Devil, bo o nim mówię, był uznawany za jednego z najlepszych graczy w ogóle w Europie. Co zresztą później pokazał wynikami turniejowymi właśnie w tagu dwójce. Ale widocznie akurat im z kolei coś się w szóstce tak bardzo nie spodobało, że nie chcieli grać. Więc są faktycznie takie... Niby te wszystkie gry są takie podobne do siebie, ale dla niektórych potrafią być polaryzujące różnice albo właśnie takie bardziej nie wiem, jakieś takie mniej ważne, mniej rzucające się w oczy, ciężko położyć na tym palec, że tak powiem, ale z jakiegoś powodu odrzucające taką bardziej masową publikę, jak to było właśnie w przypadku Tekana Taga 2. Z szóstką mam podobne doświadczenia, że zawsze ktoś tam marudził albo na długie loadingi, albo na to, jak ban że bandy wchodzą i że to im się nie podoba i z jakiegoś powodu stra rzeczywiście strasznie mało, jeśli miałbym wskazać z, z tych części poza czwórką kto grał, w którą najmniej to byłaby szóstka właśnie. No ale właśnie, skoro już zaczęliśmy, to, to może zastanówmy się też trochę nad tym, jak ta siódemka się w ogóle różni od innych części. Bo chociażby patrząc na tego bounda, Zwróć uwagę, mm. że w szóstce Bound był bardzo długą, statyczną animacją. W mm -hmm. każdym kombie musiałeś patrzeć, jak twoja postać się nakrywa nogami, jak ta animacja leci, bo była długa przerwa stosunkowo między trafieniem boundującym ciosem, a kontynuacją. Tutaj mm. mamy tail Spina, który działa tak naprawdę w ten sam sposób, spełnia dokładnie tę samą rolę, ale ponieważ przeciwnik leci, nasza postać nawet, jest to dużo bardziej dynamiczne i też cała walka zyskuje trochę na tej dynamice. Mhm. Mm no nie, nie powiem, żeby jakoś moją tą uwagę na zwróciła. No a to jest raczej szczegół, ale myślę, że taki, który można zauważyć. W siódemcy mi imponuje to, że... imponuje może to złe słowo, ale widać, że po prostu popatrzyli na to, co... Jak, jakim efekciarstwem teraz cechują się te inne bijatyki. Już od Revolution widać było, że konsekwentnie idą w tym kierunku żeby znaleźć coś, co ma taki efekt wow, jak za czasów pierwszego PlayStation miały te po, pod koniec rund. Mhm. Absolutnie uwielbiam te zoomy, które tutaj dodali. Tro, trochę mam mieszane uczucia co do tych wszystkich efektów, które są teraz pododawane do byle jakich ruchów, przez co czasem wyglądają to, że ktoś machnie pięścią, a jest jak Magical Girl robiące jakieś, jakieś zaklęcie, ale, ale w, Gra przykuwa wzrok. To jest, jak, jak patrzę się na gry na Lelma czy Capcomu, które nie mają już tej arcade'owej estetyki w ogóle prawie, te minimalistyczne menusy i to wszystko, co po prostu taką nudą często wieje, a Tekken po prostu przez to, że ma to pochodzenie salonowe to od, od razu tam, jak wchodzi ten napis Get Ready For Next Battle, to on eksploduje praktycznie na tym ekranie. Jak, jak... Menusy, menusy się świecą, tam te, pa, te paski można sobie tak, tak pstrokatę zrobić, że ranią oczy. Jest, jest po prostu w tym nastrój tej, tego blichtru arcade'owego, w muzyce też absolutnie świetnej, która też morduje w całą, w te wszystkie inne soundtracki. Dla mnie spoko. No to prawda, że jak się patrzy na to, jakie biotyki ostatnimi laty wychodziły szczególnie, to Tekken jest ja mimo wszystko takim powiewem, że ten gatunek jeszcze tak nie umiera, tylko jeszcze jest w nim trochę tego, jak powiedziałeś, arcade'owego uroku, o którym inni mogli zapomnieć, choćby z tego faktu, że właśnie nie wychodzę. wydają się na automatach. No dobra, ale chciałem powiedzieć o czymś z kolei automatowym, mianowicie o Story w tym Tekkenie 7, bo wspomniałeś o tym, że jest ta fabuła, że Ostateczne rozwiązanie sagi. I muszę powiedzieć, że w tej części ta, ten sam story mode, zwłaszcza przynajmniej te jakby e, zwięzłe rozdziały głównej historii, podobał mi się... W, on, robili trochę coś w stylu tego, co robi ze swoimi story Nether, Czyli m.in. to, że płynne przejścia z scenek do walki. Mm -hmm. Też dodawanie jakichś takich nietypowych scenariuszy, co było bardzo fajne. Na przykład praktycznie chyba kilka razy w trakcie gry jest coś takiego, że nasza walka polega na tym, że je, pokazać, że jedna postać jest taka silna, niesamowicie, to rzucane jest nam tam, nie wiem, dziesięciu czy tam mniej takich zwykłych szeregowych wrogów, jakichś tam żołnierzy, czy tam Zajba, Mishima Zaibasu, czy tego G Corporation. I generalnie pokonani mają mniej życia, łatwo ich pokonać. I kiedy ich zabijamy, znaczy bijemy, to ich ciała zostają na ziemi. I cały czas się są poddawane jakby zasadom fizyki. Mm -hmm. to jak już powiedzmy zostaje ostatni przeciwnik i ta arena jest po prostu usłana ciałami, to tutaj takie fajne poczucie tego, że cholera bijesz tego kolesia, jeszcze stopami <grym> przesuwasz zwłoki jego tych pobra tamków i no to jest fajne. Dodano też trochę innych gimików, na przykład Larsowi, w, chyba w jednej z jego dwóch walk, Cały storymoc dodali w ogóle motyw, że można sobie wyciągnąć karabin i z niego strzelać. Tak. Bardzo ważne. Taki, tak, ale to jest coś takiego strasznie małego, kompletnie nieistotnego, ale chciało im się dodać całkowicie taką mechanikę do tak naprawdę do jednej walki. I to właśnie jednej z tych z tymi szeregowymi minionkami, gdzie można ją spokojnie skończyć bez w ogóle wyciągania tej broni, ale jak coś, to sobie wyciągaj i strzelaj. Tak dosłownie, że zmienia się widok, kamera tak, z pleców, tak. mamy celowniczek. Nie wiem, czy jeszcze pominąłem jakieś tego typu zabawy. No jest trochę quick time e... eventów, ale to na pobocznym torze. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. E... Uwaga, spoilery. Z walka Heihachiego skazują. I jest taki ostateczny moment, że tam generalnie dużo rzeczy tam się dzieje z jakimiś transformacjami, że nagle ktoś się transformuje i odzyskuje wtedy część punktów życia, albo że nagle przy jakiejś tam ilości punktów życia przerwana jest walka, przechodzimy do katsenki, a potem restowana jest sytuacja. Jest trochę zabaw w tym, co jest samo w sobie fajne. I szczególnie moją uwagę zwróciła, jak jest jeden segment tej walki, w której Heihachi ma końcówkę życia. Ale ustawiono to w taki sposób, że ciosy przeciwnika zabierają nam bardzo mało życia. I to daje po prostu takie fajne wrażenie, że nasz przeciwnik to jest jakiś kurna diabeł wcielony, straszna, ponadnaturalna istota, której po prostu i ciało nie da się z nią równać, a ich haci samą siłą woli, tak. ludzką, po prostu nie, z, nie zważa na to obijanie, po prostu nie czuje bólu, nie, nie czuje tych ciosów, tylko staje naprzeciwko siłom mroku. i To jest po prostu wzięcie takiej prostej rzeczy, jak pasek życia i zrobienie z nią czegoś tak fajnego, co tak fajnie przekazuje wrażenie. Coś, czego nie spotkałem się z tym chyba w żadnej bijatyce. Mi Najwyższy podesz czas na teken anima. Znowu. No. Mi podeszło w tej samej walce, kiedy te flashbacki z innych części się odpalają i są, mają taki overlay na całej walce i jest to, to, czego nie udało im się sprzedawać w poprzednich częściach, czyli, że ktoś ginie, bo ha, ha, ha, w następnej części wróci, to teraz masz to uczucie, że to jest już ostateczna walka przez to, że już podsumowują też te, ten tę te całą ich waśń i masz tych starych CGI hejhachich nałożonych na nowego, ślicznego hejhachiego. Bardzo spoko to jest, zrobił. Tylko jeden, zastanawiam się coś, co w ogóle ze Modem nie zastanawia, to, że właśnie masz tego tekana. Gry hmm? gdzie każda postać ma 120 ciosów i nauczyć się grać postacią, to są godziny. Co najmniej. Hmm. żeby takie podstawowe rzeczy ogarnąć. No i wrzucają cię do tego story mode i tak skaczesz między tymi postaciami no i co tymi postaciami ogarniesz? Niewiele, no będziesz w tak naprawdę albo wciskał na pałę, albo przeczytasz gdzieś w internecie jakieś krótkie porady, jak zrobić tego hopkika w launchera w jakieś proste combo i albo będziesz używał jakichś takich powiedzmy tych pojedynczych ciosów, które są powiedzmy w miarę uniwersalne w tym kaście tekenowym, czyli tam nie wiem DF1 to jest zawsze jakiś tam połk y Gdzieś indziej masz launchera, gdzieś indziej masz sweepa, przy czym to zupełnie nie jest uniwersalne, ale powiedzmy u kilku postaci się pokrywa, więc można tym w miarę opierać. Natomiast zastanawiam się na ile właśnie to jest ten problem, że w takim systemie robienie story mode, który mimo wszystko jednak jest takimi zwykłymi walkami, no problem w tym, że w takim razie nie widzę za bardzo dla kogo to jest, jakby kto na przykład taki tryb może w ogóle przejść na hardzie, ktoś kto akurat gra tymi wszystkimi postaciami. Hmm, to znaczy ja przeszedłem na hardzie, nie grając żadną z Mishimów. O, przepraszam. E, e, I generalnie z, byłem bardzo zadowolony, bo ja na przykład w, mam ten problem, o których mówisz, w Injustice, bo próbowałem grać w Injustice na wysokim poziomie drugie i po prostu, to była po prostu totalna frustracja, tam żonglujesz jeszcze większą liczbą postaci, nie, nie chyba bardzo możliwe, że wszystkimi, może tam parę się parę mi umknęło, ale i tak i tam absolutnie nie da się na wysokim poziomie nic zrobić, a Tekken ma ten pomysł ze story assistem, żeby dać ci cztery podstawowe ruchy, tam jakiś tam jest chyba jak zwykle, że jakiś overhead, jakiś coś z ślizgiem, jakaś kombinacja trzech ciosów i już samo to pozwala ci znacznie bardziej gładko wejść w tę walkę. I też to, że te walki często mają też usta ustawioną choreografię na swój sposób, że jak są te Jackie, to no, albo Claudio, który ma tam taki laser wystrzeliwujący, to gracie informuje tam, żeby że w tym segmencie walki ważny będzie crouch i żebyś kucał i zwykle omijasz te wysokie ataki. I generalnie to jest moja różnica największa Injustice i Tekken. Tekken ma straszliwie chaotyczną historię. Jest to takie skakanie między tymi nudnymi na statycznych planszach segmentami dziennikarza, który tam tym straszliwie monotonnym głosem duka swoje kwestie. No, to było trochę nietraf, nie wiem, y -hmm. to był pomysł, mogło się spokojnie bez tego dziennikarza obyć. Wątek Larsa i Gina to jest ustawiane dalej z Tekkena 6, co się zaczęło, żeby w sequelu niewątpliwie to rozwinąć dalej. A w walkach Heichachiego skazują, to jest tak mniej więcej, te flashbacki są spoko, to co się dzieje teraz, to jest po prostu takie wygląda jakby na ślepo próbowali sobie przyłożyć i w końcu stwierdzają, że no dobra, ten cały, ta cała walka nie miała sensu, idziemy się, idziemy się łoić jeden na jeden. Do Injustice to nie ma startu dla mnie, jeśli chodzi o konstrukcję fabułów, która tam po prostu była prosta, konsekwentna i te cutscenki też były znacznie lepiej zrobione, Tekken nie bije tylko nam głowę moim zdaniem to jak, tym jest, jak, jak jest akcja zrobiona bo tam rzeczywiście widać, że jak animatorów, tam storyboardy wszystko mają obcykane ale Tekken w ale Injustice 2 możesz obejrzeć całe na YouTube i nic nie stracisz, a Tekkena rzeczywiście jak grasz to masz to uczucie, że podczas walk oni coś z tym próbowali zrobić Injustice totalnie nie próbują, oni po prostu rzucają kukiełkę AI, żeby się okładał a Teken używa tych trików, o których mówiłeś, używa przejścia. Ja miałem okazję grać we wczesną wersję, gdzie jeszcze tam we, walka Akumy z Heihachim była bardziej efektownie zrobiona, że większy nacisk był na przykład na te sidestepy do Hadoukenów, które w takim kinowym ujęciu się pokazywały. Zastanawiam się, czemu to porzucili. Ale bardziej cenię właśnie tę historię przez to, że interaktywną tę część Bandai namko potraktowało bardziej sensownie. Wiecie co, to jest też istotna kwestia z tym żonglowaniem postaciami, jak dla mnie, że w tekenie bardzo dobrze rozwiązali te kwestie story asysty, bo mm -hmm. nawet jeśli to ci nie da wiele o postaciach, nie zobrazuje jakoś ich stylu gry, to ktoś, komu specjalnie nie zależy na uczeniu się rozgrywki, może sobie przeklikać ten story mod i nadal będzie miał tamte kilka godzin frajdy. Natomiast dzięki temu, że skaczesz po różnych postaciach, to jest to samo, co odczułem, kiedy grałem w Injustice. Tu akurat przychodziłem na normalu ten story mode. I fajne jest to, że nawet jeśli musisz zagrać daną postacią, nie wiem, jedną, dwie walki, to nadal osoba której zależy na trochę poznaniu tego systemu, będzie zmuszona do tego, żeby sobie włączyć temu w listę, zobaczyć przynajmniej orientacyjnie 4, 5, 6, 10 ciosów, ile tam będzie istotne w tekanie. I podobnie 2, 3, 4 stringi, parę specjali w Injustice. To ci daje taki bardzo pobieżny, ale jednak przekrój istotniejszych postaci. I dzięki temu lepiej, łatwiej później usiąść do innych trybów, chociażby jakiegoś treasure battle czy coś mm -hmm. i oswajać się dalej z tymi postaciami. No dobra. Tylko, że w takim razie. A co z jednak z kimś, kto chce wziąć się tak trochę bardziej na poważnie? Skończył to story mode i myśli sobie, okej, okay, to ja teraz zacznę coś tam ogarniać, ćwiczyć, już wiem, co, co są tutaj stepy, wiem, jak się blokuje, wiem, jak się steruje. Co dalej? To no, ten odpala ten. Nie oferuje. To odpala ten special battle i zaczyna płakać. <laughs> nie ma tych. Nie ma żadnych tutoriali, co jest. Nie, co. Nie jest standardem w bijatykach, bo w ostatnich latach bardzo wiele bijatyk zdecydowało się na dodawaniu tutoriali, a nam nie. Czy It... możemy im wybaczyć? No i to jest właśnie ciekawe, bo rozmawiamy, szczególnie, że mówisz o wybaczaniu, bo rozmawiamy o grze, która mimo wszystko, ale jednak od swoich fanów, szczególnie tych, którzy naprawdę trzymali się serii i czują się z nią związani, ona od tych ludzi, od tych graczy wymagała bardzo dużo cierpliwości i jednak trochę wyrozumiałości. Oczywiście Bandai Namco od razu ogłosiło, że słuchajcie, early 2017, to jest bardzo nieprecyzyjny termin, jeśli mówimy o cyklach wydawniczych, to równie dobrze może być styczeń co czerwiec, powiedzmy nie dalej niż połowa, no ale właśnie, pod sam koniec maja ta gra wychodzi, trzy lata po premierze automatowej, im bardziej ktoś był zaangażowany w tę serię, tym bardziej był sfrustrowany, bo przecież macie sponsorowanych graczy bijatykowych w Korei, którzy mogą lecieć do każdego kraju, czy to do Stanów, czy do Europy, czy gdziekolwiek indziej i musicie nagle rywalizować z kimś, kto ma 3 lata doświadczenia. No i teraz dobra, wychodzi ta gra, doczekaliśmy się w końcu. Story mode, bardzo fajny, jakieś tam pomysły mieli, coś tam rozwinęli, ale żadnych tutoriali? To zupełnie tak jakby nie patrzyli na konkurencję, i nawet mi nie przeszło przez głowę, że teraz tutorial jest standardem. Czy Tak się właśnie zastanawiam. No bo z jednej strony tutorial w Personie, w, w Guilty gearze, w School to są wszystko fajne rzeczy i faktycznie jest gdzieś tam z tyłu głowy myślę, że o fajnie gdyby coś takiego było, kiedy ja zacznę grać w bijetyki, a nie, że tą wiedzę musiałem tak poznawać jakoś... Yy, różnych poradników, które każdy kładł nacisk na coś innego i tak naprawdę nie mogłem sobie tego sam rozkminić, tylko ktoś mi właśnie powiedział, że o, musisz się nauczyć wszystkich kar i, i myślałem, że tak trzeba. <grym to... <grym I zastanawiam się właśnie na ile ten tutorial jest w dzisiejszych czasach ważny, no bo z drugiej strony fajnie, że te inne gry to robią, a z drugiej... Tak, no, mamy przykład z tego, że no jak ktoś chce tylko kupić tę grę i dosłownie maszować, to i tak to będzie robić. A jak ktoś chce określić sobie tutoriale i co tam zrozumieć ten system, to i tak prędzej czy później będzie musiał zajrzeć do sieci. Zastanawiam się, na ile w tym momencie to, że Namco zdecydowało się nie inwestować w taki tryb jest wybaczalne, a na ile trochę nie wiem, zabijają scenę. <ścoughs> <ścoughs> to z... Ja, us, ja szczerze mówiąc nie widzę po ludziach, których ja znam, żeby oni mieli ochotę na, wcho, wchodzić w te tutoriale. Oni, to jest, ten, to, jest ta sama, to jest ta sama różnica między ludźmi, którzy używają practice mode i którzy go nie używają. To jest Najlepiej się uczą, jak mają kogoś, kto im to wyjaśni na bieżąco. i, i Jeśli już chcą odpalić ten tutorial, to zwykle to są ludzie, którzy z mojego doświadczenia... Oczywiście to jest anegdotal experience, którzy i tak by weszli na sieć i coś tam odkryli, ale dla mnie główną wadą tego braku jest, że oni mogli naprawdę zrobić to, co e, Drunk, Drunk Shade teraz opublikowało na swojej stronie, te Top 15 Moves z Tekkena i to jest coś, co absolutnie moim zdaniem powinno być w grze, bo te wielkie move listy to jest przy całym casualowym yy, uroku Tekena to jest coś, co najbardziej go ogranicza, bo ludzie patrzą na temu w listy i po prostu od razu się wyłączają. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Ja absolutnie tego nie rozumiem, to jest jakiej... Mam tu listę hieroglifów, nie będę przecież siedział i sprawdzał tego po kolei, zwłaszcza, że nie mam jakby narzędzi od razu wykształconych, żeby wiedzieć, które z tych ruchów są dobre, a które nie. To, to powinno być coś jak na, na przykład bajoneta. jak kupujesz tam pierwsze ruchy, to masz tam... Już kończy. Yy... Mm -hmm. Masz tam pozaznaczone, po co na początku najlepiej kupić. I w ten sam sposób, jakby chociaż oznaczyli w tej mówiliście, e, nawet najlepiej z krótkimi opisami, jak na przykład personaż 4 ma zawsze pod każdym ruchem, od czego zacząć w ogóle podchodzić do postaci, to, to by dla mnie wystarczyło. I to jest dla mnie główny wielki brak. Ale to jest no właśnie, tak. No właśnie, a przecież y, nie zapominajmy też o tym, że w SoCaliburze piątce była taka zakładka w liście ciosów, że jakieś tam, nie wiem, notable moves, czy coś mhm. w ten deseń, która pobieżnie przedstawiała postać w dużym skrócie, ale jednak dawała Ci właśnie to, o czym mówiliśmy. Ty cholera, nie wiedziałem mhm. o tym. No wiadomo, coś... że... Mhm. No. Wiadomo, że Project Soul i tak dalej to jest oddzielny zespół, ale kurczę, no już jak mówimy o wewnętrznych projektach tej samej firmy wydawniczej, to mogliby się też trochę od siebie uczyć. Ciekawe, że tego nie zrobili. Bo właśnie też to, o czym mówisz, że spojrzenie na tą ogromną listę i odbicie się od niej, bo jest duża, bo hieroglify, ale nawet gdyby ktoś przeleciał przez tą całą listę i zrobił wszystkie ciosy, to nadal nic mu to nie mówi, bo nie mhm. wie które z tych ciosów mają przewagę na bloku, które mają stratę, gdzie jakby powiedzmy no, to, że trakują, to jest tam zasygnalizowane, więc to akurat jest, ale nadal, no, takie najważniejsze, że to, że coś nie wiem, kraszuje, to są wszystko informacje, a nawet gdybyś miał te informacje, to i tak, no, tak jak mówisz, no, trzeba trochę się ograć, żeby móc spojrzeć na dane cios i samemu ocenić, czy on jest dobry, czy nie, a jeśli nie masz jeszcze w dodatku takich informacji, to w ogóle nic ci to nie daje i tak naprawdę musisz właśnie posiłkować się jakimiś zewnętrznymi listami. Faktycznie taka lista. 15, no table moves z zapisami, co dany cios robi, do czego najlepiej służy, to byłby naprawdę fajny pomysł. No tak, zresztą jeśli mówimy o tekanie, to też nie zapomnijmy o tym, co zresztą poruszaliśmy już na początku, że to jest gra bardzo obfita w terminologię. I jeśli mówimy o zrozumieniu jej zasad, to rany, nawet nie tutoriale, ale glosariusz byłby świetnym pomysłem, bo <śmiech> super, świetnie, że na ekranie wczytywania mogę zobaczyć jak się wpisuje Rage Arta i jak się wklepuje Rage Drive'a, ale co to są za ciosy, to ja nie wiem i jakie oni mają, one mają właściwości. Także no przynajmniej minimum, przynajmniej jakieś miłe wprowadzenie do tego, co można robić w tej grze i, i co to jest, chociażby ten Rage Art Rage Drive, to już byłoby mile widziane. No już nie mówię o jakichś challenge'ach do postaci, bo to jest inna sprawa. No dobra, um, to jest skoro już... A Rage Art, Drive, co chcesz mi o tym powiedzieć jeszcze, Hirio? Ja? Ja gorącym no. zwolennikiem jestem. Ależ oczywiście, proszę pana, ja cały dzień robię Rage Arty i Rage Drive. Y. Znaczy Rage Drivea nie, bo mam i WR2, więc nie muszę. Ale Rage Arta zawsze. E, szczerze mówiąc, dla mnie to jest jeden z najlepszych pomysłów, e, przynajmniej e, timu Harady, Właśnie dlatego, że to jest coś oczywistego. Teken nigdy nie miał superów, ale z drugiej strony, no jak to rozwiązać? Dajmy po prostu dodatkowy element do całego systemu Rage'a, tak żeby on był wart coś więcej. Bo w ten sposób nie tylko wzbogacamy cały system, dodajemy mechanikę, o której gracze muszą myśleć, ale też ona jest bardzo łatwa w zrozumieniu, jak już się zagłębimy w grę, po pierwsze, a po drugie, pogłębia sam system, którego jest elementem. No bo wcześniej Rage był prosty, tak? Dostajesz Rage'a, łatwiej Ci będzie wrócić. A teraz musisz się zastanawiać, czy ja chcę trzymać tego Rage'a, czy ja chcę od razu robić Rage Arta, a może będę miał dobre oki albo blisko ściany, a może wcale nie chcę tego resetu sytuacji, bo po Rage Arcie zazwyczaj jest jednak neutral. No albo właśnie Rage Drive, przecież ludzie teraz kombinują, jak wkombować Rage drive, y, jakie to daje właściwości w samym kombie. I nagle Cała meta gra się zmienia. Wiadomo, że nie w ogromny sposób, ale zauważalne. Ja jestem fanem tego, też rage Arta z tego względu, że to znaczy, trochę mnie boli, że jak powiedzmy pewien abstrakt czystej gry się zatraca, w tym że nie mamy już tego, że zawsze tymi podstawowymi ruchami musimy wyjść z tej sytuacji podbramkowej, ale zwykle, kiedy ktoś już ma lej, lejżarta pod dostępnego, to nagle to tempo gry się zmienia. I na mniejszą skalę to jest coś, co mi się podobało w Titanfallu 2, gdzie zwykle jesteś, jesteś tym, powiedzmy, żołdakiem, który nawala z karabinu i potem wsiadasz do tytana i masz po, pod ręką powiedzmy jakieś, jakąś bazukę, coś mocniejszego tego typu i możesz dziesiątkować wszystko. Nagle, kiedy już masz pod, już masz pod ścianą tego wroga, wiesz, że on ma coś takiego pod ręką, że jest znacznie większe ryzyko w tym momencie jakichś flashy ataków i to, jeśli, jeśli, nie zaplanuj, jeśli nie zaplanujesz sobie, co dodaje też kolejną warstwę taktyki, żeby go wykończyć w ten sposób żeby nie, nie zdążył nawet mieć tego rage i mieć go pod kontrolą, to nagle tempo te monotonne rundy totalnie potrafi się zmienić w tym momencie a jeszcze bardzo fajną funkcją, taką metafunkcją Rage Artów szczególnie, jest to, że one są superami, ale one są tak dokładnie superami, że z przyjemnością się ogląda, jak gracze przyzwyczajeni tylko do systemu tekenowego odkrywają <gry> funkcje tych ciosów w dokładnie taki sam sposób, jak odkrywali je wcześniej gracze np. Street Fighter, a, czy Marvela, czy czegokolwiek, bo Zawsze zaczyna się od tego, że te superki są rzucane tak po prostu. O, na pewno typ zaraz wciśnie guzik, to ja go szybko przebiję. Potem przychodzi ten moment świadomości, że okej, okay, to zadaje duże obrażenia, ale tak no, na pałę, na czuja, na rida, jak kto woli, to jednak się nie opłaca. No dobra, no to się nauczę kombosa. I potem nagle przestajesz zupełnie tego używać w tym pierwszym wariancie, bo już tylko się czaisz, jakby tu posadzić lancera, jakby tu wylanczować, to mu zaraz skoszę tym rage artem. I to jest fajna progresja, bo pokazuje, że pewne mechaniki są w grach, w jatykach zupełnie uniwersalne. To, to w ogóle ciekawe, bo oglądałem ostatnio wywiad naszego ulubionego kanału na YouTube Korei Gaming z Saintem i JDCR-em, którzy są najlepszymi graczami w Tekana z pochodzącymi z Korei, chyba nie ma od czasów na piątki, jak niedawniej. I którzy właśnie z mówili o tym, że zostało im pytanie, jak ta akuma, co to za pomysł, jak im się podoba. I mówili o tym, że nawet dla nich, a już zwłaszcza dla gorszych graczy, to jest problem, że przyzwyczajcie się do tego, że on może na ciebie skoczyć i że może <grych> ci zrobić tego, ten czas z powietrza, i że musisz go jakoś zentajerować. To jest dla nich taki po prostu totalnie nowy, dziwaczny koncept, że strasznie ciężko im się wokół tego, em, nad tym jakby skupić. co. Co, za, co, co zabawne, kilku graczy tekena w Polsce, takich rdzennie tekenowych, próbowało w pewnym momencie uczyć się grać w Street Fighter 4. I od każdego słyszałem to samo: że koncept e, cross-upów jest dla nich strasznie jakiś dziwny. Totalnie po prostu nie są w stanie przestawić swojego mózgu do tego, że jak widzisz, że postać leci za ciebie, to musisz zablokować w tą drugą stronę. To, to był jakby dla nich taki roadblock, którego nie byli w stanie pokonać. Mhm. No, no tak. Ty. No. To jest no. dla mnie ciekawe właśnie, że ci najlepsi koreańscy gracze to był taki podział, że masz te postaci 3D i że masz te postaci 2D. <laughs> Bo nie tylko Akuma, ale jeszcze Eliza i być może będzie ich więcej w przyszłości. I że właśnie Tekken 7 mógłby być takim trochę starciem dwóch światów, tak jak miał to być początkowo Street Fighter Cross Tekken czy Tekken Cross Street Fighter Rip na zawsze w naszej pamięci. Na już, zawsze w naszej pamięci. Już tam ktoś wygrzebał, no tam. że ma być jakaś gościnna postać z paskiem w plikach? podobno. Są na tak. ten temat plotki właśnie odnośnie tego, co jest w plikach i nazwy mówią same za siebie, ale też to tak naprawdę służy tylko kolejnemu pobudzeniu wyobraźni, mm -hmm. bo no nie wiem jak wy, ja nadal czekam na Sola, Bad i Vegeta. Byłem, brałem udział już chyba w kilku turniejach, gdzie w tym czacie na PS4 skończyło się tym, że Chłopaki Akuma jest dziwny. No, tak trochę nie pasuje. Wiecie, co by było dobre? Goku. <laughs> no cóż, ich, ich marzenie może zostać spełnione. Ale, ale faktycznie Goku byłby lepszy, bo Akuma rzuca kulkami, a Goku strzela promieniem, tak samo jak Devil. Tak. Więc to już byłaby mechanika, z którą się wszyscy oswoili. A, a jak Dewil, no tak, jasne, to łatwe. No taki Dewil, nie? Taki Pokémon. Pokemon. <laughs> no. No dobra. Ale nie, z tym, z tym Akumon to jeszcze powiem, że masa była cyrków, no bo wiadomo, kto ma jakie opinie, to wszyscy wiedzą i, i one są wyrażane regularnie, jak w szwajcarskim zegarku znowu ale byłem troszeczkę urzeczony, troszeczkę usatysfakcjonowany, jak już ta gra wyszła i było oczywiście standardowe posty typu Hurdur Akuma zabija, jak ma cały pasek i Rage'a i ścianę i Floor Break'a. Jakie to jest przegięte, no niesamowite w ogóle, ale Dosłownie post wyżej było, ej chłopaki, chłopaki, zobaczcie, jakie super kombo kazują, wyczaiłem. 180 damage'a, tyl <głos> tylko floor break i rage drive, i coś tam jeszcze. Także nie, myślę, że to jest po prostu kwestia tego oswojenia się, przyzwyczajenia się. Co myślicie o kustomizacji? Czy to jest coś, co Was mocno odrzuca? Bo ja na o... przykład uważam, że to jest fajne. Ja wolałbym, żeby było więcej ciuszków. Ja jestem zażartym przeciwnikiem. W tym sensie, że nie odmawiam. Uważam, że kustomizacja sama w sobie to jest świetny pomysł. Ja jestem zdania, że każda bijatyka jakby mogła mieć kustomizację, to byłoby lepiej ale jestem jednocześnie zwolennikiem tej kustomizacji ograniczonej. To znaczy, podoba mi się to, że w Tekenie jest ta ogromna dowolność, ale to jednocześnie sprawia, że nie mogę oglądać koreańskiego Tekena. Jak się muszę zastanawiać, jakie postaci ze sobą grają i jaki właśnie cios zobaczyłem na przykład u Dragonowa, którym gram od Tekena szóstki, to, to, to myślę, że jest problem. A taki Devil Jin, któremu jeszcze można skrzydła kastomizować, to już jest, przepraszam, bajzel na ekranie jak 150. Taki fajny, taki arkadowy. No, no, taki diabeł. <grystanie> nie, jesteś w sensie, już Bajzel taki fajny. A, no, no, super. Jaram cię, jak nie wiem, co się dzieje. Powiedział człowiek, który grał w Marvela, Kros, nie masz zdania o kastomizacji? Hmm. Nie chciałbyś zobaczyć, ile już strojów zrobiłem. <grystanie> Ja, jestem, ja się kurde chciałbym, no. Jest, jestem za ogólnie. Ten, yy, do paru opcji mam tam zastrzeżenia rzeczywiście, że albo są, albo trochę za bardzo festyniarskie już w taki irytujący sposób, albo na przykład jeśli chodzi o fryzury, że są mocno ograniczone i plastikowe, ale no, ogólnie przynajmniej u każdego znajduję parę opcji, żeby mieć parę fajnych alternatywnych kostiumów. To moja lili też rzeczywiście nie wygląda jak lili, wygląda jak Kemi bardziej teraz ma nawet karabin maszynowy czasem jak, jak kogoś przerażę e, online, że e, z jakiegoś powodu na winie się jest jeszcze słabszy ode mnie to jak już się przeraża pod koniec i kryje to wyjmuje karabin i go morduje jak <grafię> prawdziwym życie no ale wiecie co, jeśli mówimy o kustomizacji w tekanie to ja powiem tak byłaby super gdyby tylko nie uwzględniała w ogóle przedmiotów bo naprawdę jest, jestem w stanie nawet zrozumieć tego akumę w czepku kąpielowym, w szortach, w jakichś tam, nie wiem, butach od Gucci'ego do tego i samowych skórzanych paskach z ćwiekami na klacie. Ale jak mu jeszcze założysz kabinę rycznicową nawet, to jest troszeczkę przesada. Ja ci powiem, że właśnie ciężko jej znaleźć, zrobić sobie strój. Gram tym Kingiem i myślałem, że wow, kustomizacja, ale fajne sobie strojki porobię i w sumie założyłem koszulkę, buletka, bo i tym się skoczyła kustomizacja, bo nic innego mi się nie rzuciło w oczy. A ty masz tam te pelerynę z Kazuciki Okady. Jezuś, to jest. Ale śliczną różową. Najnudniejszy wrestler <laughs> wszechczasu. Ale Gorsz, właśnie skoro. Ortona ale właśnie skoro jesteśmy już w temacie to to mi się podoba i to jest też świetny sposób na wykorzystanie takich opcji jak kustomizacja w grach wideo że Bandai Namco dogadało się z New Japan Pro Wrestling i stwierdziło robimy sobie customizer z wrestlingu w Tekenie i jeszcze podobno na tym co już ujawniono ma się nie kończyć tylko będą dalsze Keny Omega bardzo tak mrużąc oko, zapowiadał, że być może coś jeszcze zobaczymy przy okazji któregoś tam odcinka Cross Counter. I to jest fajne. Taka promocja mi się podoba, bo faktycznie mamy fighterów, mamy wrestlerów. Temat jakby nie patrzeć pokrewny Tu trochę bardziej teatr, tam trochę bardziej spektakl arcade'owy. No to czemu by im nie dać tych koszulek, jakiś właśnie bandanek z czaszkami, takie diabły z nich będą zupełnie jak na ringu. To jest fajne. No, tylko niech mi dadzą tą koszulkę Losingo o Bernable z pewnością. Kurde, są smutne. Zapłacę 20 euro za nią, jestem gotów, zrobię to. Tylko, tylko dajcie. <głosy> <głosy> nie, nie, nie, nie rozumiesz. Musisz kupić e, Wrestling Costume Pack. E, tylko z preorderuję. Zrobię to, zrobię to. <głosy> tylko niech mi pozwolą. No. To z weselszych tematów. 7,5 klatek laga. Wiecie? <głosy> wow, wow. Nie, ja się świetnie bawię, nawet jak gram na PS4. Nie miałem zupełnie problemów z lagiem póki co. Nie biorę narkotyków jak gram, nie kombinowałem z jakimiś poszerzaczami percepcji albo z powalniaczami pracy mózgu. Nie mam problemów, blokuję, uderzam, jest w miarę spoko. Wiedzieliśmy, że grałeś się trochę underwater, jak pierwszy raz grałeś. E, tak, e, ale to było już późno, no i grałem <śmiech> tym słynnym Akumą. Okay. Trzeba Myślę, że jest to jednak bardzo mocny argument na niekorzyść pierwszego doświadczenia w tekenie, jeśli masz masę doświadczeń z gier 2D, gdzie standardowy startup ciosu nawet tego akumy to było 3, 4, 6, 7 klatek, a tutaj nic nie startuje szybciej niż 10 klatek, no albo tam 9. To, to, to jest jednak czynnik, który należy brać pod uwagę, bo ja robiłem CMK Hadoken, tak jakbym go robił, nie wiem, w third Strike'u, no i nie zgadniesz, nie wychodziło. <grym> No. Ten lag Ale... jest tak wiadomo większy niż w poprzednich częściach, co zostało prawdopodobnie podyktowane tym, żeby tak samo grało się online jak offline, bo ten system tokenowy wykorzystuje ten bufor tego, że ma tego swojego wbudowanego laga, żeby granie z ludźmi, z opóźnieniami internetowymi grało się bardzo podobnie. System, który nie wiem chyba Warcraft 3 wykorzystywał jako pierwszy, mhm. jeśli dobrze pamiętam. So... No i jak widać, ma, ma przyszłość. To znaczy, on ma... Tekken ma też szczęście, że w... bardzo łatwo było przystosować jego projekt, przynajmniej tak się wydaje z perspektywy konsumenta, że tak powiedzmy, do tego, żeby <śmiech> zrobić sensowny kompromis między offline a online. Te luchy są na tyle długie, że nie masz tam jakichś jabów, klatki, coś w ten deseń. I nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić za bardzo z tych dużych bijatyk coś, gdzie ten bufor przeszkadzałby mniej niż w tych, uh -huh. Tylko no wiesz, to jest trochę ten problem, że miał wszystko ten rosnący lag, jakby byliśmy za czasów jeszcze poprzedniej generacji uh -huh, kosmicznej uh -huh. przyzwyczajeni do 4-4 klatek, a teraz już się robi 7-8 i to mnie już wszystko czuć, no wiadomo. Tak, tak, tak, pewnie. Czuć, oczywiście. 5 i. No, tak, zawsze mówimy o trend, że damko za tym poszło. No, zawsze mówimy o kompromisach. No, no wiecie, no, problem też polega na tym, że te, jak robi się grę, to przede wszystkim trzeba ją sprzedać. nie? Więc to też kwestia tego, że jak dostosujesz mm. taką grę jak tekę, która już z założenia ma wyglądać efekciarsko, ale jednocześnie z tym nakierowaniem trochę na realistyczne proporcje postaci, styl graficzny i tak dalej to no musisz postawić na te postprocessingi, na dodatkowe efekty rozmycia, jakieś tam blumy, i tak dalej. I to wszystko też tego laga dodaje. Więc wiadomo, nie znamy kodu, nie wiadomo dokładnie skąd się ten lag bierze, ale na pewno, jeśli by go zmniejszać, to ograniczając efekciarstwo, ograniczając poziom graficzny, a tego nie chcesz, bo gra i tak jest trzy lata w plecy technologicznie, no i trzeba ją jakoś ustawić jako produkt, który przyciągnie chociażby swoim efekciarstwem i grafiką nowych klientów. To mi jeszcze jedną rzecz przypomniało z tego wywiadu z JDCR-em i Saintem. Obaj mówili o tym, że paradoksalnie wcale im się nie podobało granie na arkajdach. ponieważ e, tym razem Namco zdecydowało się na takie rozwiązanie, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak granie na jednym arcade kabinecie, tylko że łączysz się przez internet. Grasz z ludźmi z różnych arcade'ów. I twierdzisz, że ten system działał słabo i że były mocne lagi, i że nieprzyjemnie się grało i wcale w niego nie grali. Więc ciekawe, że takie rozwiązania weszły też już do arcade'ów i że są z nimi problemy. Uh -huh. No tak, standardowe arkady są lepszą architekturą, no bo masz większą kontrolę nad tym jak one są podłączone do internetu szczególnie właśnie kwestia tego, że no jak powiesz człowiekowi, który zarządza taką gralnią, że ej, tu masz kable, tu masz gniazda eternetowe, jak chcesz, żeby ludziom się chciało grać, to musisz je podłączyć konkretnie, no jest większa szansa na te bezlagowe połączenia i być może w, w, w przypadku Tekena akurat było ciężej, ale z tych wywiadów, które ja czytałem na temat y, chociażby jakiegoś Street Fighter 4 czy Guilty Geara, gdzie no też masz te opcje gry po sieci, to nie było zupełnie żadnych problemów jest to ten słynny prawie offline i dla mnie to jest bardzo ważne jako osoby która jakoś w scenę nie ma, nie ma jak się zaangażować, rzeczywiście mogę siąść i e, zawsze kiedy siadam do Guilty Gila, którego też uwielbiam to mogę w to grać tylko jak mam kogoś na kanapie obok siebie bo inaczej to doświadczenie dla mnie to jest już e, nie a piekło nawet, nie nie a ziemia ma no, w tekena mogę odpalić zawsze i rzeczywiście czuję, że po prostu trafiłem na kogoś i nie siłuję się z grą. Zdarza się, zdarza się, że jest problematycznie, ale z podobnego doświadczenia pozytywnego online dawno nie miałem. To chyba na konsolach, bo na PC jest zawsze śmiga, ślizga płynnie jak masełko. No jeszcze kawę robi, jak dobrego czagla posadzisz. No, ten PC to ja. W ogóle a, podoba mi no. się, że na, że na konsolach chyba nawet w charakter selekcie nie ma 60 klatek na sekundę, a przynajmniej takie mam wrażenie. Rankedy przez dwa tygodnie nie działały, czy tydzień to był horror. Wow. No ale widzisz, to też jest świadectwo, że Tekken to silna marka, bo jak w Guilty Gear rankedy nie działały dwa tygodnie, to już nie było komu do nich wrócić a teraz jednak ludzie siedzą i grindują te swoje ranki i to jest fajne. To jest to samo, co ja miałem akurat ze Street Fighterem 5 czyli już ten poziom, że tak naprawdę nieważne, czy ta gra mi się podoba, czy nie. Akurat w przypadku Tekena gra mi się podoba, w przypadku Streeta nie, nieważne. Ale chodzi o sam fakt, że ja mogę usiąść, wcisnąć guzik i poczekam, nie wiem, minutę, znajdzie mi kogoś, z którym będę miał dobre połączenie i jeszcze zazwyczaj ludzie faktycznie klikali ten rematch, więc nawet miałem dwie walki, gdzie można było pokombinować, poobczajać mecza, pomyśleć sobie trochę, poćwiczyć własną grę. To jest bezcenne. A mówisz o tych dwóch grach, jest to dla mnie taki pet peeve trochę, ale że nie jest to do dwóch wygranych, to jest coś, co generalnie bardzo chciałbym zmienić. Bo... Dla mnie to jest fajne. Jak Jest brak satysfakcji dla mnie, jak jest jeden jeden pod koniec. A dla mnie jest, bo jak się zrewanżowałem, no to przeciwnik musi teraz trzymać. <grym> A jak się nie zrewanżowałem, tylko zdominowałem się. Zostałem zdominowany i trudno. No. To jest trudno. Więc nie zdziwiłbym Posłusza się. Posłuszaj jak... No. Kros, wiem, że byłeś na evencie promocyjnym na w Tokio. Czy chcesz nam coś o nim powiedzieć? A, co tu dużo mówić? No. Mogę przede wszystkim powiedzieć, że y... Jestem pewien, że Katsuhiro Harada był w liceum i klasowym klaunem, i facetem, który miał do wszystkich dziewczyn numer. Czyli jest. Generalnie, generalnie genialnie to zorganizował, że mieliśmy jakby haradę w takim mniej profesjonalnym otoczeniu, czyli jego ulubionej knajpie. I facet po prostu był wulkanem energii. Nie powiem, czy to się zdarzyło, czy nie, ale to był koleś, który w typu, że wchodzi kelnerka i pyta, co, mo co mogę wam podać, a on właśnie mówi twój numer telefonu. Najkładszy gracz na tej platformie. Tu wie Japonii tak wolno? Nie. Nie, nie wolno. Nie wolno, bo potem, po, bo, potem bo potem musisz się tłumaczyć, że it's okay, guys, it's okay. I have a wife. Mm -hmm. <laughs> a, so. I <this. laughs> so y y no, zobaczyłem trochę, jak na Unreal Engine 4 właśnie Akumę się renderuje. Tam pokazywali, jak zwiększają i tam zmniejszają jego efekty, ogólnie to jest niesamowite ile tam było rozrzucony książek yy, po całym Namco z Unreal Engine 4 w Hilaganie i Katakanie, to jest prr, no, epic naprawdę musi tam ładować jakieś szalone zasoby, bo czułem, że po prostu mają biblię wiedzy o tym Unreal Engine Harada zresztą ma często koszulkę z napisem I love Unreal Engine, więc to już jest totalnie mają, mają absolutnie prześlicznie stanowisko testerskie. To jest coś dla ciebie, kod, gdzie mają takie no. te po prostu gigantyczne arkady i siedzą sobie tam w wersji najbardziej deluxe. Pewnie, nie, pewnie nienawidzą już na nie patrzeć, ale wyglądają bardzo efektownie. To <śmiech> no i... zwykle tak działa. <śmiech> no i jeszcze mieliśmy okazję zajrzeć do tej kolebki słynnej, tak na ten salonu automatów w Sugamo, gdzie Nobu nas przywitał tam wyżalił nam się, jak Tekken zrujnował mu życie. Że rodzice, Znana historia. Że rodzice jeszcze mieli w liceum na niego jakieś nadzieje i tam wysyłali go do Crum school, ale Crum był właśnie koło arcade'ów Sugamu i on tu przychodził i, i ostatecznie nic się z tego nie stało. Tam ps, ps, ps z takich ciekawostek wspomniał jeszcze, że osobiście bardziej mu się właśnie tak Tournament 2 podobał, że twierdzi, że to jest gra, w której jeszcze by przez kilka lat mógł ze znajomymi coś wyciskać, ale do Tekkena 7 też nic nie ma i jest z niego bardzo zadowolony. Ale wiecie co, jeśli już o tym mówimy, to, to jest jeden problem, jaki ja mam z Tekkenem akurat z 7 i to jest właśnie ta kwestia tego braku świeżości. Bez dwóch zdań zmiany systemowe są zauważalne, ale to jest nadal taka, to jest nadal taki updatecik, to jest nadal taki w zasadzie patch do systemu z szóstki niż cokolwiek innego. Podczas gdy, no, mieliśmy już zapowiedź kolejnego Marvela wiadomo jaki by nie był ale zupełnie nowego Guilty Geara zupełnie innego Street Fighter'a w międzyczasie a Tekken jednak jak ktoś grał w szóstkę to zauważy po prostu różnicę ale jakbym powiedział, że to jest taki rewelator 2 tylko do Tekena szóstki to nie zdziwiłbym się jakby w to uwierzył bo to jest właśnie taki poziom zmiany jakich mówimy i szczerze mówiąc jasne gdyby Teken nagle miał Ci powiedzieć, znaczy gdyby Harada nagle miał Ci powiedzieć dobra, robimy na siódemkę, wszystko jest od zera, wszystko będzie na super wypasie, ale będzie na start 20 postaci, a potem czekajcie na kolejne update'y, tak jak to robi konkurencja, to no, ktoś by go na pewno zminczował. <grym> Więc rozumiem takie, rozumiem takie decyzje, ale osobiście po prostu chciałbym zobaczyć w końcu zupełnie nowego Tekana na pewno przez to co mówisz tak teraz mocno obrywa w recenzjach, w sensie widzę, jak się porówna jak się porówna recenzje to zwykle jest tak, że Injustice 2 tam dominuje, teraz Arms jest trochę z tyłu i mimo tego, że Arms jest absolutnie ubogie pod względem zawartości i mimo, że tak między bogiem a prawdą poza tym motion controlsami i tym typowym Nintendo szlifem nie daje zbyt do formuły na Fighteru które już istniały na przykład ja miałem okazję tam się trochę zakochać w Gundamie versus i do Arms to był dla mnie taki powiedzmy no dive kick przy Street, street Fighterze 4 I jest, jest ten problem, że dla ludzi, że Nintendo potrafiło sprzedać ARMS właśnie jako świeże, mimo że, mimo, że nie jest, bo i przez właśnie przez tę oprawę, i przez yy, te swoje gimiki typowe, mimo że, tak na, mimo że tak naprawdę zawartości tam jest za grosz. I w takim, którym zawartości też nie ma jakoś wiele, ale nie jest też tak jakoś tragicznie, z obrywa tak, jakby był równie surowy, a tej świeżości nie miał. Na szczęście recenzenci nie mają absolutnie żadnego znaczenia, bo słupki sprzedażowe się zgadzają. Gra miażdży na Steamie. Zajęła pierwsze miejsce w rankingu bodajże w Wielkiej Brytanii. Tam jako pierwsza biotyka, czy tam pierwszy tak od bardzo wielu lat. Mm -hmm. Więc no, więc niechcy tam recenzenci mówią, że są słabe, a ja się jaram no, ale wiesz to też nie jest tak, żeby w tym nie brakowało pomysłów, bo było ich całkiem dużo dobrych, mi na przykład bardzo się podoba to, że mamy dużo opcji treningowych i choćby ten fakt, że wybieram sobie dokładnie w jakim punkcie areny się zrespawnuje po resecie jaki będzie stan mój przeciwnika, cokolwiek ale też chociażby ta funkcja pokazywania kiedy schodzi recovery ciosów przez to podświetlenie postaci, tak, tak. to jest świetne ale ty już byłeś świadkiem w tagu dwójce wszystkiego? Wiesz co, ja Ach. ci tego naprawdę nie powiem. Natomiast nawet jeśli to było wcześniej, to nadal jest bardzo dobre rozwiązanie i cieszę się, że się go trzymają. To tak, od, ja tak zauważam, że od Revolution zaczęli to tak mocno podkreślać. Wydaje mi się, że... Na, nie jestem w stanie tego potwierdzić, ale wydaje mi się, że Harada coś tam w, nabłąkiwał, że trzeba właśnie w to festyniarstwo Fighter'a trochę później od tego czasu zaczęli podświetlać to jest świetne ogólnie, że mózg to dopiero zaczyna świadomie rejestrować, jak wejdzie na odpowiedni poziom gry, że takie pomoce się pojawiają i zaczyna z nich korzystać. Ale właśnie od Revolution zaczęli w tak na to mocniej stawiać i w siódemce to dopiero rozbłysło w pełni. Nie jestem pewien, czy mówicie o tej samej rzeczy, bo ty mówisz o czasach używanych w trakcie walki. Tych, że tam miał jakieś swoje aury, że ten ma nietrafialność, ten jest homingiem. Mhm. Tak o tym mówisz? Te, o tym na, też. Mówił chyba o tym, że w treningu jest specjalna opcja, która sprawia, że postać się zaświeca w momencie, kiedy recovery schodzi, tak? Dobrze zrozumiałem. No to... Tak, to jest tak, że w momencie, kiedy zaczynasz atak, postać jest podświetlona na niebiesko, cały jej model i dopiero w momencie, kiedy ona przestaje być podświetlona, to wiesz, że skończyła się animacja ciosu i możesz wyprowadzić A, no okay, rozumiem. To, to jest taka pomoc, no właśnie. Tak, nie nie czaklach, korzystałem z niej i nie zauważyłem jeszcze. Strasznie dużo tam jest, zresztą opcji z tego jestem też zadowolony. No. tak. Jak w Skullgirlsach prawie. No właśnie nie. I to jest problem, bo hat, sam Harada o tym mówił jeszcze na długo przed premierą i wydaje mi się, że to też jest coś, co warto poruszyć, czyli gra, którą już sprzedajesz ludziom, gra, którą też sprzedajesz graczom turniejowym na całym świecie i nawet ludziom zainteresowanym po prostu rywalizacją, bo przecież setki ludzi będą siedzieć w online i będą robić wszystko, żeby tam wbić najwyższy stopień, a jednocześnie Brakuje ci cały czas wiedzy na temat tej gry. Frame data cała jest w necie. Harada powiedział, nie wrzucamy frame daty z mm -hmm. tego prostego powodu, że nie chcemy, żeby gracze zbyt szybko odkryli tę grę i wszystkie jej tajniki. Tylko, że jest to bez sensu, bo co? Nie ma frame daty? Oczywiście, że jest. Musisz tylko otworzyć Arby Norway i będziesz miał wszystko. Nie ma hitboxów? Oczywiście, że są. Już Tool Assisted dał radę stworzyć moda, który przynajmniej na PC będzie te hit sfery w przypadku Tekena pokazywał. Jeszcze jest to mod, który wymaga pracy, nie w pełni działający, ale już coś tam zrobiono i to co, z czego ja sam korzystam, czyli pierwszy mod treningowy, który już w pełni działa, pokazywanie klatek twoich własnych inputów. Czyli jeśli chcesz coś wcisnąć, możesz mieć wyświetlane komendy, to jest standard w bijatykach, czy to przód, czy tył, czy punch, ale masz bardzo prostego moda, który na jedno kliknięcie dosłownie wyświetla ci nad tymi komendami, jak długo trzymałeś dany przycisk. I to jest bezcenne, bo ja sobie ćwiczę cios, żeby tylko zamknąć temat, ja sobie ćwiczę słynną i WR-dwójkę dragunowa, czyli cios, który wykonuje się z biegu, ale da się go tak wklepać, żeby ten, tej animacji biegu nie było. Czyli natychmiast postać zamiast biec wyprowadza ten cios. I to jest coś, czego ja nie wiem, nie znam się tak dokładnie na tekenie, więc szukałem tego prawidłowego timingu, bo to mi raz wychodziło, raz nie. I kiedy zobaczyłem, że mogę sobie podświetlić, zobaczyć iler, przez ile klatek wciskam dany cios, no to od razu to zrobiłem i w ten sposób zauważyłem tę prawidłowość, że tam w pewnym momencie jest kombinacja just-frame'owa, czyli mam jedną klatkę, żeby to zrobić. I dzięki takiej funkcji mogłem się tego dowiedzieć zupełnie sam i sam to rozkminić. Oczywiście jak powiedziałem o tym znajomym, to nagle było no oczywiście, przecież na tym polega cała ta IWR dwójka, ale mogłem dzięki dodatkowej funkcjonalności treningowej rozkminić to zupełnie samemu. Widzieliście może... Royal Rumble na CEO w zeszły weekend? Po części. Ja widziałem tylko, że mój faworyt Harada odpadł w, w ostatniej walce. Był dosłownie ostatnim bossem. Final Złóżne. boss Harada. Podobno grał jak w Tekkena 5. Jedno co ja chcę powiedzieć to to, że ten event, generalnie CEO to jest turniej bijatykowy, który od lat bawi się w takie, jakby ich motywem przewodnim jest wrestling i próbują robić jakieś swoje specjalne mecze pokazowe, czy tam jakieś turnieje pokazowe, które właśnie mają korzystać z tych motywów wrestlingu i tam kombinują, kombinuje j Bailey od lat jak to połączyć. I w tym roku formuła była prosta, wchodzi gracz na scena, znaczy na ring, bo mają ring rozstawiony na którym się gracze i grają ma muzyczkę w ogóle, która jakby swój entrance team. Genialny wchodzi, wchodzi, siada, gra. Grają jedną grę. Następnie przegrany schodzi i wchodzi następna osoba. I tak aż zejdzie 30 osób. I to jest o tyle fajne, że kiedy Jabeli próbował to łączyć, organizator z turnieju Alex, Alex, Alex Jabeli, uh -huh. próbował to łączyć z różnymi innymi grami, to zawsze było to takie trochę niezręczne, że, no kurczę, oglądanie nie wiem, jednej gry Street Fighter'a to jest takie czuję, że to powinno być przynajmniej best of free, ale z kolei jak się robi z tego best of free, to się ciągnie w nieskończoność. Poza tym masz też ten fakt, że w tych grach a nie masz z kolei na przykład, nie wiem, ustawić walki na, nie wiem, pięć rund, bo wtedy z kolei robi się problem z tym, że te paski i jakieś resursy przechodzące z rundy na rundę trochę ci komplikują całą rozgrywkę i tworzą taką trochę nierealistyczną sytuację znaczy, no, można to zrobić, ale tak by komplikuje wszystko. A z Tekenem to działało idealnie, bo ustawiasz na te... Na początku próbowali w ogóle do czterech wygranych rund, potem stwierdzili, że w sumie wystarczy do trzech i naprawdę wystarczyło. Bo w nie każda runda jest szybka, każda runda jest krótka. Trwa kilkanaście do kilkudziesięciu sekund. I jednocześnie każda runda jest taką zamkniętą całością. Więc jak grasz takie best of pięciu rund, to wiadomo, w turnieju Grasz kolejną grę, no bo, bo to turniej, bo masz zawsze tą dodatkową szansę. Ale w takim meczu pokazowym nawet ten jeden mecz już wystarczył, żeby pokazać, czy gracze byli od siebie dużo lepsi, czy była duża różnica w skilu, czy może było bardzo blisko. I jeśli właśnie masz tą sytuację 2-2 w rundach, jest to ostateczna runda i mecz się kończy blisko, są... masz to fajne wrażenie, że ale fajny klacz, ale to było bliskie i ukradł, wziął tą rundę, ten jeden. I nie wiadomo, czy on jest lepszym graczem, ale wygrał. I to uh -huh. bardzo fajnie z Takenem działało. Co jeszcze fajnie z Takenem działało? To, że Taken właśnie taką dużą listę. To jest chyba jeden z niewielu przypadków, kiedy to się faktycznie, przy, kiedy to się do czegoś sprawdza, bo tego zresztą nie powiedzieliśmy, ale generalnie ta duża mówlista to jest tak naprawdę trochę takie... Hmm tylko takie wrażenie sprawia, że ona jest taka straszna, bo jak się odliczy wszystkie kontynuacje rzutów, wszystkie ten hit kombos, wszystkie te ciosy, które się widzi tylko i wyłącznie w kombosach, gdy niczego innego nie służą i te, które mają jakby są zamienne z czymś innym, co jest lepsze, to na kapety zostaje 30 ciosów na postać. A jak na kapety weźmiesz te najważniejsze, to jest ich 15, 20, ale, ale masz te inne ciosy. I jak jesteś sobie takim na przykład Lil Majinem, który grał Kingiem, to możesz trochę tak stylować, powiedzmy, na przeciwnikach, tak trochę się nimi bawić się jedzeniem, że tak powiem i próbować robić właśnie te jakieś nie. dziwne multi graby Kinga, albo te z ziemi, wykorzystać to, że przeciwnik y, dziwi się, co się dzieje i nie stanie się z nich wyrwać, albo po prostu robić jakieś dziwne ciosek, których na co dzień nie widzisz i dzięki temu gracz, który jest w miarę, powiedzmy, początkujący, będzie je łykał. I dzięki temu to było, naprawdę fajnie się oglądało, więc Powiem szczerze, to był chyba pierwszy taki raz, kiedy naprawdę czułem, że ta formuła robienia takiego pokazowego turnieju z motywami wrestlingu działa. Z biatykami. Byli Kenny Omega, byli, byli Xavier Woods, więc jak ktoś lubi uda, panów udających, że umieją grać w Tekena, to, to w sam raz dla nich. Chyba nawet Harada miał tak koszulkę Ballet Clubu. Mhm. Mhm. Bo to jest oficjalna cross-promocja. taki tak, tak. x tak. I to chyba trzy różne warianty. No. no. Zresztą Kenny Omega przecież zaczął swój mecz od tego, że wyszedł z ekranu wyboru postaci do ekranu kustomizacji. I to też jest fajne. To są te świetne takie momenty, które pozwalają a to trochę graczowi, no zarysować swój charakter, a to trochę dodać pieprzu całej tej walce. No oczywiście jeszcze jak pójdzie do tej kustomizacji i wygra, no to wtedy wiadomo, że, że kozak jest, ale jak pójdzie i przegra, no to popisywał się na darmo. Można wytknąć palcem i czuć się lepszym od niego. No ale też sam fakt, że taki Alex de wygrał z być może lepszymi graczami od siebie dzięki temu, że grał Paulem i, i, i, i Serowi tego Defista. No. No zrobił, no wcisł lepiej. Ale do takiej formuły tak sprawdza się świetnie. Chyba lepiej niż jakakolwiek inna bijatyka, z którą próbowali. Mhm. No jest niewątpliwy urok i unikalny charakter w ogóle bijatyk 3D. Myślę, że gdyby się jeszcze grało w Sol Calibura, to też sporo by można wycisnąć z podobnych formuł dla tej właśnie gry. Ale to już jest historia na wieczorne, wieczory sobotnie przy ognisku, kiedy wspominamy poległych. No co? Kocham Teksa. Dało nam się wycisnąć godzinę miłości do Teksa. Nice. To ja może jeszcze tak na szybko Kros, czy dziękowałeś już Goku za to, że uratował bijatyki. Dziękuję mu codziennie. Mm. To było życzenie godne smoczych kul. Więc... Ej, a może, a może oni zrobią tak, że na końcu Dragon Ball Super, jak zbiorą wszystkie kule wszechświata i przywołają międzywymiarowego smoka życzeniowca, to oni mu powiedzą smoku, smoku zbaw świata, on im wtedy da kopię Dragon Balla i to będzie ten moment, kiedy gra zostanie wydana w sklepach, bo zgrają to idealnie. Bugit, już mamy zwycięzcę. Ale podobało mi się to, co w ogóle mówiła pani Tomoko Hiroki... W wywiadach, że chciałaby na przykład, żeby ludzie, gracze w tą grę stawali się lepsi grając w tą grę i ucząc się w nią grać, a nie, nie wiem, tam levelując swoje postaci i kupując im nowego gira. Cóż za nowatorski koncept, po prostu... <śmiech> Ja ja chcę więcej. No ale wiesz, to jest kwestia tych problemów, które, które już możemy przewidywać, że znaczna część odbiorców Dragon Balla odbija się od tego Dragon Ball Z na etapie wstępnym, no bo są rozpuszczeni tym Zenoversem, są przyzwyczajeni do jakichś tam budokajów i 50 postaci i tak dalej. A to, to, to, co ci powiem na temat pani producent, to jest to, że Byłem urzeczony tym, że osoba, która zajmuje się produkcją, mówiła o grze w taki sposób, jakby doskonale wiedziała, o czym mówi. I to nawet, o ile brzmi sarkastycznie, o tyle wcale nie jest jakąś moją próbą jechania po ludziach w branży, po prostu producent to jest rola przede wszystkim koordynatorska i o ile ona ma na pewno dużo do powiedzenia w kwestii tego projektu, o tyle wykonując taką pracę bardzo łatwo jest się zgubić w tym koordynowaniu, szukaniu, czytaniu raportów i itd., a zapomnieć przy tym, co my właściwie robimy? Fajnie było oglądać wywiad, w którym ta pani dawała do zrozumienia, że widziała tę grę, że wie jak ona ma wyglądać, że rozumie jakie decyzje podejmują i co absolutnie najważniejsze dlaczego. Właśnie o tym mówię, że dla mnie jakby po prostu sam fakt, że producent gry wprost ci mówi, nie gada jakiejś tam głupota o e sportach, nie gada ci o tym, że masz się czuć, wzrastać ze swoją postacią, tylko mówi wprost takie coś tak prostego, a chyba nigdy tego w życiu jeszcze nie słyszałem, że skoro, że po prostu get good I, i to jest fun w tej grze, że po prostu grasz w nią i robić się lepszy, jak, jak postaci w anime. To, no. był, to było świetne, że i jakby miała przygotowany prosty PR-owy message, że wiemy, że są ludzie, którym podoba się Zinoverse, wiemy, że są ludzie, którym się te wszystkie gry mobilne podobają i wiemy, że jest tutaj taka luka, którą teraz chcemy wypełnić i to był bardzo prosty, czytelny przekaz, Wsparty jeszcze tym, że ludzie naprawdę teraz widzę, że się zachwycają tym, że nie samym koncepcją bijatyki w Dragon Ball'a na, na tyle, chociaż to też jest bardzo, bardzo ważne, ale tym jak ona w końcu jest że ona jest w stanie rywalizować z tymi z innowersami i bicie na głowę przez to, że jak absu absurdalnie wygląda. Ja widzę ludzi, którzy mają generalnie w nosie bijatyki tradycyjne, a którzy się wymieniają gifami, na przykład ze superem gochana, albo z tym, że jak odbijasz pociski to one rozwalają tło, albo że wgniatasz kogoś podłogę i zostaje po tym trzęsienie ziemi, albo to absolutnie to jest przegenialny motyw z tymi superami, które potem kamera się przesuwa na całą planetę, widzisz, że Cała powierzchnia planety jest zniszczona i wracasz na arenę już z niej gruzy pozostały. A nie boisz się, że ta gra jak Marvel będzie nieprzystępna? Nic się nie będzie dało? Ja powiem więcej, a nie boisz się, że tak jak w Street Fighterze 5 okaże się, że tylko dwie plansze mają takie nie przejścia kamery. Nie mów mi kamery. takich rzeczy, nie, nie mów ładnie. mi takich rzeczy, nie mów mi takich rzeczy. No panowie, studzić entuzjazm. Nie. Na Dragon Balla nigdy. Dziękuję, Goku. No, też to jeszcze tak na szybko na koniec spytam, Kroś, czy coś cię na E3 wyjątkowo w tym roku za za zachwyciło, zaciekawiło? Poza Dragon Ballem. Oj, kiepsko było, bo generalnie dla mnie E3 to w dużej mierze jest przez to, jak się zachowują ci producenci z 3 taki pokaz strasznie tani, efekciarski i nie było czegoś, co by zrobiło na mnie efektu wow, w stylu powiedzmy tego nawet remake'u Final Fantasy VII, który nawet nie przejmuje się jakoś turbo, ale sam fakt, że właśnie pokazali go w ten sposób i jakby rozumiem wagę tego, co się dzieje, to jest spoko, bo w w tym, że Sony i Microsoft celują w te spektakle i czasem uda im się dołożyć w ten sposób, tutaj czegoś takiego absolutnie nie było. Najbardziej podekscytowałem się grami, o których już dawno wiedziałem w stylu Wolfenstein 2 miał taki świetny po prostu przekrój tego, co będę, co będę robił, co będę strzelał, jak ten świat wygląda, jak fabuła wygląda. To było spoko zrobione. wie mówisz, że Bethesda wygrała? Bethesda I, wygrała e ta, tak? W końcu, miała, o, o, w końcu miała jakieś trzy wersje Skyrim, czy coś każda za 60 dolarów Jarowa na Switcha i jeszcze Karciana Gwent Not killer, <coughs> po prostu. no trzeba jakoś zarobić na kolejne Elder Scrollsy no. Przecież... No, może na przykład wydając tą samą grę od 10 lat ale na Switcha jej nie było no tak, bo Switcha nie było 10 lat temu, masz rację. No a, a teraz, dzięki temu, że BTS na myśli, masz system seller. Za jakieś parę miesięcy. A najlepsze będzie, Coś... jak się zaczną filmiki na YouTube, z mm. ludźmi. E... E... This YouTuber reacts to bugs in VR. I będzie miał jakiegoś o. konia, którego tekstury się rozjadą i będzie go widział pod swoim bo będzie taki wrzask. Hilarious Hijinksy. Tak. Czy mamy jakieś informacje na temat tego, czy Skyrim VR będzie tak samo podatny na modowanie jak zwykły? Ojej. Bo, bo widzę tu potencjał na wszystko. Jak z tym gościem, który już jeszcze niedawno do Skyrima robił mod, żeby były pokojówki i zrobił z tego 60-godzinną kampanię przez ten, ten Moja ulubiona historia z internetu zawsze. Coś jeszcze? Czy już faktycznie 3 w tym roku nudy? Nie, nie ma o czym jeszcze gadać. Jeszcze V, V, 2 bo no, Mikami od Resident Evil 4 wyznaję. A Way Out może być spoko, bo nie ma takich fabularnych gier zbyt wiele z mocnym naciskiem na fabułę. Jeszcze na pewno o czymś zapominam. No i to, że Super Mario Odyssey dostarczyło tych wszystkich historii o Mario jako złej mocy opętujących wszystko. Było bardzo spoko. Tyle, ile memów z Twin Peaks widziałem połączonych z Mario. Fire, a walk with me! Ktoś to musiał zrobić. No dobra. To elegancko. To... Dzięki, że miałeś czas z nami tutaj Spoko. być. Gdzie ludzie mogą znaleźć twoją twórczość, Kras? Bardzo trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego nie zrobisz tego za mnie? No... Piszesz do Twittera. magazynu dla graczy. Piszę do magazynu, tak. Do magazynu dla graczy CD Action. Czasem coś wrzucę na sieć okazjonalnie. Może, możecie śledzić mój fanpage, na którym shit postuje 90% czasu, ale czasem coś wrzucę, co napisałem. Na cdaction.pl czasem coś napiszę No i tyle. tyle self promotion, do którego mnie zmusiłeś. No dobrze. No, Nigdy więcej ci tego nie zrobię. Możesz obieca. to wyciąć, możesz to wyciąć. Dobrze. A naszych słuchaczy zachęcamy do pisania maili na hitboxy i framey na gmail.com. Hitboxy i framey na gmail.com. Mój ulubiony adres mailowy. jak jest twój ulubiony adres mailowy? A to była sztuczka hitboxy i frame na gmail.com, ponieważ ja kocham tak. teksa. P.S. Kocham teksa.